Jest jedenasta. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności: Jedynki Anna Kowalczyk, szpieg w wojskach obrony terytorialnej służby zatrzymały żołnierza z Poznania. W w pisie po kroku Morawieckiego, komentarze w sprawie jego nowego stowarzyszenia zbiera nasza reporterka. Niepokojący trend w USA coraz więcej Amerykanów chce emigrować z kraju. Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Poznania zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Gazeta Wyborcza informuje, że chodzi o radiooperatora z 12. Wielkopolskiej Brygady wod. 30 marca zatrzymała go Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratury wojskowej w Poznaniu. Śledztwo ruszyło po ustaleniach służby kontrwywiadu wojskowego. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał działać na rzecz obcego wywiadu od lipca 2023 do kwietnia 2024 roku. Jarosławka nie ukrył Swoich poglądów. W mediach społecznościowych regularnie publikował treści antyukraińskie, prorosyjskie i antyzachodnie. Burza w Prawie i Sprawiedliwości po decyzji Mateusza Morawieckiego o utworzeniu własnego stowarzyszenia Jarosław Kaczyński zwołał na dziś kolejne spotkanie kierownicze.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 Trwa obława na przestępców, którzy we Wrocławiu napadli na konwój z pieniędzmi. Wszystko wydarzyło się wczoraj późnym popołudniem w samym centrum miasta. Sprawcy uciekli z gotówką, mówi podkomisarz Aleksandra Freus z Wrocławskiej Policji. Celowo spowodowali kolizję poruszającymi się konwojentami przewożącymi gotówkę. Ta gotówka z pojazdu została skradziona. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic nie stało, nie cierpiały też żadne inne osoby postronne.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 Atak niedźwiedzia na Słowacji. Zwierzę zraniło biegacza, który trenował nad ranem w lesie w Bańskiej Bystrzyce. Mężczyzna trafił do szpitala. Niedźwiedź zaatakował 31-latka na wzgórzu Urpin. Mężczyźnie udało się uciec na pobliską stację kolejową, skąd wezwał pomoc. Z ranami klatki piersiowej trafił do szpitala. Na miejsce zdarzenia wezwano zespół interwencyjny, który będzie szukał niedźwiedzia i monitorował okolice. Władze miasta apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów i aktywności sportowych na terenach leśnych. Rozczarowanie w USA coraz więcej Amerykanów myśli o emigracji. Sondaż Galupa pokazuje, że już co piąty badany deklaruje, że gdyby tylko nadarzyła się ku temu okazja, chciałby wyemigrować z kraju. Dlaczego? O tym Jan Pachlowski. Wśród badanych głównym, kluczowym czynnikiem do wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych okazały się bezpieczeństwo, przystępne koszty życia oraz wyższa jakość życia. Czołowym wyborem są kraje należące do 27-państwowej Unii Europejskiej, zwłaszcza Francja, Włochy, Hiszpania i Portugalia, określone w kręgach imigranckich mianem Wielkiej Czwórki. Eksperci odnotowują jednak również rosnące zainteresowanie mniej utartymi kierunkami w Europie, w szczególności państwami Europy Wschodniej, i Środkowej oraz krajami bałtyckimi, takimi jak Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Polska, Albania czy Estonia. Stacja CNN powołując się na rozmowy z ekspertami podkreśla, że część państw Europy Wschodniej oferuje atrakcyjne warunki życia obejmujące np. ulgi podatkowe oraz bardziej elastyczne wymogi dotyczące uzyskania obywatelstwa. Amerykański sen nie wygląda już jak kiedyś podsumowuje CNN i dodaje, że Amerykanie czują się rozczarowani kulturą życia dla pracy, wysokimi kosztami utrzymania oraz nieustannym lękiem przed przemocą z użyciem broni palnej. Z Majami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To były aktualności programu pierwszego programu polskiego radia. Sponsor, dystrybutor, pastylek Kolagan Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. Na północnym wschodzie i w centrum pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, a na północnym zachodzie wzrastające do dużego. Na termometrach od 5 stopni na Warmii i Mazurach, około 8 na Pomorzu, 12 w centrum do 14 stopni w Świętokrzyskiem oraz polskim Ciśnienie w Warszawie, 1007 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Together, I had my hesitation, but I just can't hate them, you're breaking up. Jak to się stało, nie wiem, ale się stało. Uwaga, w oficjalnej statystyce Polska jest na 24. miejscu najszczęśliwszych krajów świata. Najszczęśliwszych krajów świata. Tak, nie pomyliłem się. I to jest, uwaga, wyprzedzamy kraje o wiele bogatsze, tak się przynajmniej wydaje na oko, jak Hiszpania czy Francja. A rok wcześniej zrobiliśmy jeszcze większy skok, bo my się przesuwamy w tej statystyce. Jak to się dzieje, że my tego nie zauważamy, a świat twierdzi, że Polska jest coraz lepszym miejscem do życia, do mieszkania, w ogóle do, do, do spędzenia swoich lat właśnie tutaj, a nie gdzie indziej. To o tym w tej godzinie czterech pół roku. Roman Czajarek, zapraszam. W zasadzie powinienem Państwa zapytać, co to jest w ogóle szczęście i co według Was szczęściem nazywamy. 71 151 to pod ten numer, bo 72 151, nasz numer konkursowy. Tu Państwa pytam niezmiennie, co jest schowane w naszym dźwiękowym rebusie. Więcej podpowiedzi nie będzie. Ostatnia, piąta, jest taka. Tata z mamą w domku naszym, by dobrobyt zawsze trwał... Cichy warsztat na poddaszu mieli, który głośno tkał. Pomagała tkać im praczka, którą czkawki wstrząsał w szok. Gdy pełzałem na czworaczkach już nade mną cały rok. Tatka tka i matkatka, a praczkaczka i też tamtka. Sprawdzam, czy wszystkie sznurki są odpowiednio ułożone i tutaj za wzór odpowiadają, każda niteczka ma swój sznurek galerunkowy, przywiązane są struny metalowe z oczkami, w których nawleczona jest osnowa. Tatka, tka i matka, tka, a praczka, i też tamtka. 72, 151. Więcej podpowiedzi nie będzie, ale myślę, że zadanie nie jest trudne, a raczej jest wręcz łatwe. Wszystko mający zegarek. Co to przy okazji, nasze zdrowie sprawdza? Czy stan szczęścia również? Nie wiem, ale mogę skontrolować. Dziś Może to i dobrze, że państwo nie widzicie wszystkich SMS-ów, jakie ja mogę przeczytać tutaj na naszym ekranie, tych pod 71, 151 i wszystkich wpisów na facebookowym profilu radiowej 1. bo jak się możecie domyślić, kiedy powiedziałem, że Polska awansowała w tej klasyfikacji najszczęśliwszych krajów świata na 24 pozycję, a ten rok to jest nic, bo w zeszłym dopiero żeśmy hop, zrobili skork całkiem niezły. To państwo piszecie nie. To jest w ogóle niemożliwe. To nie może tak być. Może nie potrafimy tego docenić. Może w ogóle nie potrafimy tego policzyć. To fakty są twarde. Mamy na to papiery. Katarzyna Oracz w naszym studiu. Dzień dobry pani Katarzyno. to bardzo Zajmuje się zawodowo dobrostanem człowieka. Jak to ładnie brzmi. Dobrostan człowieka. Wykładowczyni, ekspertka o kreowaniu mm, efektywności i takich też szczęśliwych miejsc, w których chcielibyśmy przebywać. O, powiedzmy tak. Jak to się stało? Że jesteśmy na 24 pozycji. Ja właśnie. Zaskuk zaskakujące dane Natomiast Nie wierzą. Nie wierzą. Nie wierzą, ja? myślą, że nabieramy. Powiem może tak, że ja, ponieważ zajmuję się szczęściem zawodowo od 8 lat, to powiem szczerze, że zawsze z wypiekami na plec na twarzy. I też w całym ciele czekam na ten raport co roku, bo rzeczywiście. Światowy Raport Szczęścia. szczęścia. Tak. Dokładnie tak. E, mamy tam 136 krajów badanych i tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie e, wstecz 15 lat, to rzeczywiście pniemy się po tej drabince cały czas w górę. Mm -hmm. e, tak sobie zerknęłam e, na chociażby cztery ostatnie lata, no to żeśmy z 39 wskoczyli na 35, potem na 26, aż w końcu dotarliśmy do 24. Ja wierzę osobiście, że w przyszłym roku będziemy na jeszcze wyższym miejscu. Co do tego doprowadzi? Myślę, że powinniśmy o, patrzeć to w kategorię... Kto jest na jedynce? Kto jest na jedynce? Są to no. kraje skandynawskie. Aha. E, więc jakby, no tutaj one są, nie, nie, można powiedzieć, że y, od wielu, wielu lat na pierwszych miejscach są kraje skandynawskie. Natomiast, y, co do tego doprowadziło? No, myślę, że jakby też nasza świadomość w kontekście szczęścia i też takiego dobrostanu, co nam sprawia na co dzień, radość, satysfakcję, y, poczucie takiego spełnienia. Kto to robi ten raport? Może tu się skrywa e, właśnie. I kto płaci za te badania? Może tu Nie, nie, nie. Jest? To, no. nie jest, to nie jest raport płatny. To, to też, żebyśmy o tym głośno powiedzieli, to jest raport publiczny, on rzeczywiście, te dane są zbierane i zawsze 20, około 25 marca te dane są publikowane. Natomiast to, co ja chciałabym powiedzieć... Robi to Uniwersytet Oksfordzki, znaczy on to publikuje, e, dogadując się e, jakoś z ONZ-em tam, e, tak? Tak, tak. Tam jest bardzo dużo rzeczywiście firm, które biorą udział, jest bardzo dużo ekspertów e, e, od dobrostanu, które rzeczywiście zabierają w tym raporcie głos. Natomiast myślę, że yy, to, to, co jest bardzo ciekawe i historyczne, yy, myślę sobie, to to, że my żeśmy przekroczyli tak naprawdę e, kilka pięter, chociażby Francję czy Hiszpanię, co zawsze nam się wydawało, że Hiszpania jest takim krajem pełnym mm -hmm. słońca, radości, satysfakcji, a tymczasem... Bezrobocia. Bezrobocia. ludzi nie ma pracy, u młodych <laughs> tak. jeszcze większe, więc tam jest dramat. Tak naprawdę tak, wcale tak, jest tak tak, na, tak, ale Za to zawsze... ciepło. Ale nie wiem, czy pan redaktor wie, że zazwyczaj było tak, że właśnie y, mówiono i było takie utarte przekonanie, że tam, gdzie jest więcej słońca, tam teoretycznie powinniśmy czuć się bardziej szczęśliwi o naszym narodzie od wielu, wielu lat mówi się, że jesteśmy narodem malkontentów. I trochę to się zaczyna zmieniać. Moment, ale Skandynawia słońca nie ma prawie w ogóle. A no właśnie. No a, no a są właśnie, na czołówce. A no właśnie. A tutaj... miasta Saudyjska, Dubaj i Iran tego słońca mają bardzo dużo i za no nic właśnie. nie chciałbym tam być. No właśnie. Więc ja z tym słońcem bym się do końca nie sugerowała. Natomiast myślę, że w tym raporcie to co wychodzą ciekawe wnioski to to, że jeżeli chodzi o kwestie Polski, to wciąż w dalszym ciągu, mimo że że y, ja też bardzo dużo dyskusji prowadzę z y, różnymi osobami, y, które zajmują się tak jak ja dobrostanem i często bywa tak, że my cały czas jakby wierzymy y, w to, że w związku z tym, że właśnie u nas nie ma tego słońca, to to jest jakaś tam przyczyna. Mówi mm -hmm. się też y, o tym, że nasza historia nas tak ciągnie cały czas w dół, ale ja jestem bardzo... Historia? Historia nasza że Polski. Zła. Tak. Że zła, wojny, tak, tak, Oczywiście, transformacja, tragedię. którą przyszliśmy... Dokładnie doprowadziła nas do tego miejsca, w którym jesteśmy. Ale myślę też, że młode pokolenie, które dzisiaj wychodzi na rynek, no jest tym pierwszym pokoleniem, jak ja to mówię, przełomowym, które mówi... Bo? Bo, bo, bo? bo po pierwsze, potrafi się cieszyć z małych rzeczy, potrafi zauważać drobne rzeczy. I mimo, że my często młode pokolenie nazywamy tym roszczeniowym pokoleniem, że mi się należy, mi się chce, to to jest pokolenie, pierwsze pokolenie, które mówi ja nie chcę pracować i zapracowywać jak moi rodzice, e, więc ja nie chcę pracować, żeby żyć, tylko chcę mm -hmm. żyć e, i pracować. Praca jest dodatkiem, a nie celem. I to jest jakby pierwsze pokolenie, które nam to bardzo mocno, po pierwsze, asertywnie komunikuje. E, ja to często, ponieważ też mam okazję pracować z młodym pokoleniem, e, z pokoleniem Gen Z, bardzo często poruszam tematy. Ale to moment. Mhm. To, czy to można przełożyć na takie proste zdanie? Pieniądze. Pieniądze to nie wszystko? A właśnie, ja bym czy, bo poszła... To nie, ja bym poszła bo to nie do końca jest to samo chyba, nieprawda. Ja bym że... poszła krok dalej. E, właśnie mi się przypomniał e, taki e, artykuł, który miałam kiedyś okazję popełnić z jedną z gazet. Pieniądze szczęścia nie dają. E, Ale fajnie je mieć. Ale fajnie je mieć, to znaczy, żeby wybrzmiało to dosyć dobrze. Mhm. Ja nie mówię, że pieniądze w życiu nie mają żadnego znaczenia. Mają, bo jeżeli ich nie mamy, nie są po zabezpieczone y, nasze podstawowe m, potrzeby, zgodnie z piramidą Maslowa. Natomiast, jeżeli tych pieniędzy mamy nadmiar, to co się dzieje? dzieje się tak jak z samochodem. Czyli kupuję nowy samochód, przyzwyczajam się, jest piękny przez dwa pierwsze miesiące. Wszystkim chce się nim pochwalić. A potem gdzieś się do tego standardu przyzwyczajam. I tak samo jest z pieniędzmi. Proszę zauważyć, jest bardzo dużo takich ciekawych historii, które można poczytać osób, które naprawdę, no, niczego w życiu mo mogą sobie pozwolić kilka razy w roku na luksusowe walka, wakacje. Nie ma jakby problemu z groszem, jak ja to mówię, przy duszy. I marudzą. A jednak no właśnie, czegoś w tym życiu Brakuje. Jest, wszyscy znamy takie osoby. Nawet no właśnie. w stanie palcem wskazać, podejrzewam. No właśnie. I teraz to mówi młode pokolenie. Młode w głowach po... się im poprzewracało. W... Od w... <laughs> ładnie pan redaktor to powiedział. Cytat. W głowach o. się poprzewracało. <laughs> Natomiast ja myślę sobie, że y, młode pokolenie, oczywiście pieniądze są ważne. Y, mój najstarszy syn ma 19 lat, pracuje, studiuje i wiem i często rozmawiam z nim też o kwestiach materialnych, finansowych. Natomiast to jest trochę tak, że też widzę i Staram się słuchać tego, co on mówi, co jest dla niego w miejscu pracy ważne, że atmosfera, a niekoniecznie pieniądz mm. na pierwszym miejscu. No, my byliśmy jako rodzice w zupełnie innym miejscu, byliśmy na miejscu dorobku. Dzisiaj, no, umówmy się, nasz kraj jest naprawdę w zupełnie innym miejscu niż lata temu. Więc myślę, że ta cała jakby historia, transformacja i to, gdzie dzisiaj jesteśmy, absolutnie powodują to że mamy się e, czym pochwalić, wręcz bym powiedziała, mm, można powiedzieć, że nie powinniśmy już być dzisiaj e, zazdrośni o, e, że tak powiem, naszych krewnych z zachodu. A czy było takie symboliczne powiedzenie o wstawaniu z kolan, które z jednych, jedni o. byli z tego dumni, inni się z tego śmiali, oczywiście zależy kto był po której stronie, ale coś w tym jest, że myśmy z tych kolan wstali, tylko mm -hmm. nie wszyscy to zauważamy, że myśmy z tego wstali, ale jeżeli chodzi o młodych. U nas ci młodzi jakby idą do przodu fajnie, ale na zachodzie jest dokładnie odwrotnie. Tak. Tam większość młodych, tak. jak się ich zbada, to oni mówią, nawet ta na Hiszpania. Tak. Bo, no bo jak nie ma pracy, no to, to, to prawda, nie da się żyć, nie da się funkcjonować. Oni mówią, że im się ten świat nie podoba. No właśnie. Mało no, tego potrafią powiedzieć, jak już znają Polskę, tu przyjechać, ta Polska jest całkiem niezła. Ta Co Polska jest całkiem niezła. Miałam okazję ostatnio rozmawiać ze znajomym, który przez 20 lat pracował i mieszkał w Wielkiej Brytanii. Wrócił po 20 latach do Polski i mówi, ja nie wierzę. Co tu się dzieje? Mieliśmy okazję być razem we Krakowie i tak szczęście chciało, że byliśmy na peronie PKP i mówi, Kasia, to jest coś nieprawdopodobnego. Po prostu to, jak wygląda dzisiaj Polska, a jak sobie idziemy do Wielkiej Brytanii. Ja to mam to jest takie doświadczenie dwa różne z Berlińczykiem. On Ale... przyjechał, chodził po Warszawie i powiedział, że on się nie boi chodzić w nocy po Warszawie, choć ja bym się bał po niektórych mm -hmm. miejscach mm -hmm. chodzić. A on powiedział, że w stosunku do Berlina i do niektórych dzielnic to jest w ogóle to, to raj. Właśnie. Spokój, porządek, czystość. Czystość, czystość, niepomazane czystość. perony tak, metra, tak, tak. niezdewastowane przystanki. To, co mnie się wydawało, że jest nie tak, i że w ogóle mogłoby być lepiej, to to jest w ogóle rewelacja. Mm -hmm. I wiesz, o co chodzi. Kompletnie. Właśnie, właśnie. I to jest no, taki bardzo zauważalny. Bardzo, bardzo zauważalny, tak. Rzeczywiście, że my czujemy się coraz bardziej bezpieczni, e czujemy się w ładnym, czystym, zadbanym kraju i myślę, że to też ma wpływ na to, jak oceniamy nasze życie tutaj, w naszym mm -hmm. kraju. No to dwa wnioski przychodzą mi do głowy. Pierwszy jest taki, że nauczmy się doceniać to, co mamy, bo chyba nie potrafimy tego doceniać, choć może widząc chociażby to zamieszanie, bo ja tu Iran wspominałem w pewnym momencie, widząc to, co się dzieje w różnych miejscach świata, doceńmy, że jednak my ten spokój mamy, a zobaczmy, co się dzieje nawet 200 tak. kilometrów od naszej granicy. Ale dlaczego my, mówię o tym pokoleniu moim, możemy się od tych młodych nauczyć? Bo wychodzi na to, że młodzi są mądrzejsi od starszych. Życiowo. Cieszę się, że pan to powiedział. No wiem, ale ja by... co mam z tego wyciągnąć? Co mam Dla z tego siebie? wyciągnąć? Ja bym chciał tak jak oni ja bym pójść tak do szefowej czy do szefa i Prawda? powiedzieć, że koniec. Więcej nie robię. Tak już jest. wystarczy. Już się w tym tygodniu narobiłem. narobiłem. Tak, mm -hmm, tak. mm -hmm. znaczy, to jest właśnie ta asertywność, której dzisiaj rzeczywiście możemy się uczyć. I ja to, co też y, widzę i obserwuję w różnych korporacjach, a z nimi też współpracuję, no to jest trochę tak, że my rzeczywiście patrzymy, nasze pokolenie patrzę z dużym, ogromnym podziwem. E, ja, jak wchodziło to młode pokolenie i jakby to był też taki czas, że ono dopiero rozpoczynały ten moment y, startu kariery w, w, w na naszym rynku polskim, no to rzeczywiście tam bardzo dużo przewijało się roszczeniowe. No nie, to nie jest roszczeniowe. To jest, e, to jest pokolenie, które jasno zaznacza swoje granice. Po tej granicy, nie, ja już nie przekroczę tej granicy, więc to jest jakby myślę, że coś, co na pewno, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, możemy się uczyć. nauczyć się stawiać granice. Dobra, będę próbował. Będę patrzył na syna. Katarzyna Oracz. Dziękuję bardzo pani Katarzyna. Dwudzieste czwarte miejsce. I cały czas się pniemy w górę. Pory roku. Reklama. Już dziś wszystkie wędliny w blastrach PIKOK 250 gramów, 2 opakowania plus 1 za grosz, a z kuponem Lidl Plus Wedel Ptasiemleczko, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca.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 Karfurze weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Teraz czekolady Wedel oraz Milka od 80 do 100 g w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 18 kwietnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.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 Najcieplej Słubice Prawie 17 stopni wskazują termometry Teraz w Słubicach, to na dodrą. Najchłodniej w Suwałkach o, oni tam przyzwyczajeni Zaledwie 6, ale też powyżej zera Dziś temperatura maksymalna od mniej więcej 10 na północnym wschodzie Czyli w Suwałkach jeszcze troszkę podskoczy Przez 16-17 na przeważającym obszarze Do 20 miejscami na południowym zachodzie Tam najcieplej, czyli te Słubice No, pasuje, zachód jest Chłodniej na Wybrzeżu i w górach Tak 7-8, maksymalnie 9 stopni Teraz troszkę historii i fizyki, historia radia i przypomnienie, czym jest fala dźwiękowa. Przenosimy się do Jasionki w Podkarpackim, mówi Tomasz Michalski z Podka Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa z Jasionki, z Podrzeszowa. U nas pogoda jest dosyć pochmurna, niestety, ale za to w miarę ciepło jak na kwiecień, 13 stopni. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. A 16 kwietnia, dokładnie 99 lat temu, w 1927 roku, Polskie Radio po raz pierwszy transmitowało w południe Hejnał Mariacki z Krakowa, więc taka ciekawostka, jest to podobno jedna z najdłuższych audycji cyklicznych transmitowanych przez radio no i wszyscy mogli go usłyszeć, ale właśnie gdyby się zastanowić co tak naprawdę słyszeli, to po prostu dźwięk dźwięk, czyli patrząc już przechodząc do fizyki, czyli to jest mechaniczna, podłużna fala akustyczna ona powstaje w wyniku zgań tych cząsteczek, tego środka, w którym się pomieszcza powietrze, woda, ciała stałe i rozchodzi się z prędkością 340 metrów na sekundę w powietrzu. Jest to ponad 1200 km na godzinę. Tak pędzi nasz ten dźwięk. O dźwięku można się sporo dowiedzieć u nas w Podkarpackim Centrum Nauki. Mamy na wystawie Żyje, taki część, która jest poświęcona właśnie temu, co słyszymy. Zapraszamy do Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewiczka. Też zapraszam, choć jedna mała poprawka Prędkość dźwięku się zmienia w zależności od wysokości odciśnienia powietrza To nie musi być 1200, może być 1000 z drobnym kawałkiem Więc to może być spora różnica To tak, żeby się Państwo nie pomylili O, chociażby Warszawa, stacja pomiarowa 14 stopni, Celsjusza oczywiście Barometr, 1710 Delikatnie zaczęło spadać ciśnienie Cztery pory roku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 Rodzisz się W ciemności kończysz dzień 100 lat polskiego radia, 100 lat programu pierwszego polskiego radia. Ileż znanych osób siedziało przy tych mikrofonach, ileż znanych osób mówiło do tych mikrofonów to, co sami potrafili napisać. Wielcy poeci w dlatego w tym tygodniu, w czasie tych stuletnich obchodów święta urodzin jedynki, w naszych codziennych lekturach, głosy i wiersze największych polskich poetów. I autorzy sami to czytają. Dzięki archiwum Polskiego Radia wszystko to możemy tam sobie sięgnąć. Dzisiaj Czesław Miłosz. Campo di Fiori 1943 W Rzymie na Campo di Fiori kosze oliwek i cytryn bruk opryskany winem i odłamkami kwiatów. Różowe owoce morza sypią na stoły przekupnie, naręcza ciemnych winogron padają na puch brzoskwini. Tu, na tym właśnie placu, spalono Jordana Bruno. Kat płomień stosu zażegnął w kole ciekawej gawiedzi. A ledwo płomień przygasnął, znów pełne były tawerny. Kosze, oliwek i cytryn nieśli przekupnie na głowach. Wspomniałem Campo di Fiori w Warszawie przy karuzeli w pogodny wieczór wiosenny przy dźwiękach skocznej muzyki. Salwy za murem getta głuszyła skoczna melodia i wzlatywali pary wysoko w pogodne niebo. Czasem wiatr z domów plonących przynosił czarne latawce. Lapali platki w powietrzu jadący na karuzeli.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 Program pierwszy Polskiego Radia. Czesław Miłosz. Jutro kolejna poezja, kolejny artysta, kolejny twórca i kolejny głos z Archiwum Polskiego Radia. A w sobotę od 9 do 12 specjalne jedyne takie miejsce o kulisach Polskiego Radia i o tym, co tu się za kulisami dzieje, gdy na antenie państwo słyszycie coś zupełnie innego. Zapraszam. Opowiem. Choć trochę. To już pistolet na só i uprzedzenia wyżyć w końcu. Na całym świecie są faszyści, którzy nie. To niemożliwe, uwierz mi Nie, nie, nie Za dużo możesz stracić Bo takie krótkie są nasze dni Zawsze jest są cztery pory roku w Radiowej Jedynce. Urodzinowy tydzień 100 lat Polskiego Radia. Pan Piotr z miejscowości Pyskowice. Te słynne Pyskowice na Śląsku. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry, dzień dobry. Słucham. Co było dzisiaj w naszym konkursie schowane? Po czym pan poznał? Co pana naprowadziło? Yy, odpowiedź to krosnotkackie. Dokładnie, tak? <grych> tak. No, w zasadzie to ostatnia podpowiedź, no bo wiadomo, te pierwsze... No, z, z łukienicem naprowadzało na jakiś, powiedzmy, tam popis łukienic, ale wezmę tę ostatnia podpowiedź, kiedy już było tym uruchomione, uruchomione urządzenie, też się wahałem, powiedzmy, czy nie powiedzieć, warsztat tkacki na że krosno to jest takie bardziej precyzyjne, więc... Podpowiem, zawsze wahałem. można wysłać dwa SMS-y, w jednym wpisać tak, w no, drugim oczywiście. wpisać tak rozwiązanie, tak, tak, tak, aczkolwiek te jedne, no, dwa no, bo złote się powieści. marnuje. Panie Piotrze, to dla Pana ten zegarek będzie wszystko mający, czy, czy w prezencie Pan komuś to da? W zasadzie mam taki zegarek już wszystko mający, ale to myślę dla żony i dla taty. No, no fajna no, rzecz dla taty, Więc tak. dam radę udzielić. Jak ktoś jest gadżeciarzem, to będzie się tam bawił i te miliony funkcji sobie wyławiał. Dobrze. Jak ktoś chce normalnie używać, to będzie normalnie używał po prostu już. Panie Piotrze, wszystkiego dobrego, bardzo się cieszę. Dzięki dobrego, za odpowiedź. Pan Piotr Pyskowice. Wszystkiego dobrego z okazji stulecia, dla całego zespołu. Dziękujemy, cieszymy radiowego. się, balujemy, świętujemy jak można. Zapraszam państwa, zapraszam państwa na jutro. Agnieszka Kunikowska poprowadzi program i wśród różnych gości, którzy jak zawsze pojawią się w audycji, będzie Ania Rusowicz, nasza piękna, złota, wysoka ona ślicznie wygląda. Ania Rusowicz, która w sobotę wystąpi na specjalnym koncercie. Transmisja po godzinie 17 w Radiowej Jedynce. Ten koncert związany z historią radia. A jutro troszkę o ulicach. Zapraszam. the sleep but not the dream things ain't cooking in my kitchen strange affliction wash your sure.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 Reklama Jedynka To jest radio Ogłoszenie społeczne Nie każde dziecko ma łatwy start Ale każde może mieć lepszą drogę Nie każdy młody dorosły ogarnia życie Ale może zacząć Nie każda rodzina ma łatwo Ale może mieć trochę lżej Od 30 lat pomagamy to poukładać Bez wielkich słów za to naprawdę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 Ewa Mierzajewska, dzień dobry. Na S11 między węzłami Pomorskiej i Koszalin Zachód jest zwężenie w kierunku Koszalina. Zamknięty jest jeden pas po tym, jak samochód osobowy uderzył w barierę. Na 16 km na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz Pomorze i droga krajowa numer 20, odcinek Żukowo-Kościerzyna w pobliżu Kłobuczyna. Zepsuł się samochód ciężarowy, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 269 km. Tu służby zapowiadały, że mniej więcej około 12.15 12, ta trasa będzie odblokowana. Oczywiście będziemy to dla Państwa sprawdzać. I jeśli jesteśmy na Pomorzu, to spory korek jest na S6, między Juszkowem a Rusocinem na jezdni w kierunku południowym, czyli najpierw bramek w Rusocinie na A1C, a później także Łodzi. A to ze względu na to, że węzeł Rusocin jest przebudowywany i niestety tutaj przy dużym natężeniu ruchu po tym zwężeniu, z tego powodu tego zwężenia korkuje się i tak będzie przez najbliższe miesiące. Droga Krajowa nr 71, trasa Stryków Gierz w pobliżu miejscowości Dobra. Tu po kolizji samochodu ciężarowego z Os droga jest częściowo zablokowana na drugim kilometrze. Tutaj służby podają informację o całkowitej blokadzie, ale przed chwilą sprawdzałam mapę i tutaj widać tylko niewielkie spowolnienie w obie strony, więc prawdopodobnie obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. 22 513 11, 11 to numer do Radia Kierowców. Czekamy na Państwa zgłoszenia z trasy. Jeśli tylko widzą Państwo na swojej trasie coś niepokojącego, prosimy o sygnał.